Dobry wieczór, z tej strony podcast Magna Serio Ja jestem Magna Basadore Z serwisu Androidsie.pl Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Aj Maciek z serwisu Rajski Ogród Steve'a Siema, siema, Cześć. Oraz Mag Radolf z Co <śmiennie> to w jak w McDonald's <śmiennie> <śmiennie> Oraz Mag Radolf z Serwisu <śmiennie> I love you, Steve. Yo. Przywitaj się. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak podłączyć twojego iPada pod komputer z Windowsem oraz żeby wykrywał go jako czytnik kart pamięci. Co zrobić z fanboyami Androida, kiedy pytają się, czy twój iPad może służyć jako deska do krojenia czegokolwiek. Oraz najważniejsze, porozmawiamy o temacie tygodnia, czyli przegrzewającym się nowym iPadzie. Wszyscy o tym mówią, musimy też o tym powiedzieć w naszym podcaście. To jest podcast Gry na Serio, odcinek numer 23. Nie będziemy rozmawiać, 23 odcinek, tak. Ja jestem El JOŁ. ze mną jest Maciej, jak zwyczaję, Maciej S e, czyli SM Shinobi oraz Radolf. Siema. <grafy> Naprawdę powinienem <grafy> mówić z niego Mac Radolf. Oh, oh, oh, oh. <grafy> Zmienię, dzień dobry, chciałem poprosić Mac Radolfa, <grafy> frytki do tego, <grafy> no jasne. <grafy> Grzańca do tego. Do tego. Dzisiaj dyrektujemy się z Mac Radolfem, wybornym grzańcem więc e, nie miejcie nam za złe, jeśli tematy pójdą w złą stronę i zaczynamy rozmawiać o dziwnych rzeczach, na przykład jak o tym, jak Radosz rozpierdala komunikację miejską w Warszawie. To może być zły motyw. A... Co, dziękujemy za wszystkie komentarze. Maciek ma nowego kolegę, który jest wysoko postawiony, mianowicie Game Trade, tak? A, tak. Bardzo widzę, że sobie dobrze romansujecie w komentarzach, jest mi smutno. Nikt ze mną nie romansuje od kiedy Steve odszedł z tego świata, niestety. Jesteśmy na iTunes, jest coraz więcej dobrych ocen. Tak, i w ogóle jest chyba z siedem już, ok. Jajku. I średnia jest 4. Maciek, musisz ograniczyć z tymi fejkowymi kątami, jeszcze mówię. Jest również Facebook, na którym znajdziecie informacje na temat tego... na temat życia redakcji, tak? Życie, no, życie redakcji, no. Jakby, jakbyśmy jakąś mieli. Jak zwykle nagrywamy ze studia, przy John a Pola. Przy Johna na no, no Przeciwko People Can like. Jak zwykle. Ale już niedługo! Już niedługo, bo w przyszły miesiąc przenosimy się na ulicę Jagiellońską pod studio CD Projektu. <laughs> tak. I stamtąd będziemy pozdrawiać twórców gier, bo. Mm, Chwielasz Adrian. Opierdala się ostatnio strasznie i nowych gierek mi nie, nie podaję. Coś tam dubiam, przy jakiejś gierce, ale. E, jakoś nie, nie ma żadnych newsów, więc sorry, zrobiliście fajnego Bulletstorm'a, e, albo o storma <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> Teraz robię Balletstorm'a. <grymne> teraz właśnie robię Balletstorm'a, jako <grymne> dwójkę po Bulletstorm'ie. E, nie ma żadnych nowych gier, więc nie będziemy was pozdrawiać. To są ostatnie pozdrowienia, chyba jeden z ostatnich, <grymne> więc sorry. Ale nie, jeśli zrobicie fajną grę, to zaczniemy was pozdrawiać i nasze studio musi uciec, uciekać. Hej. A że jest mobilne, nie? Jest wiem. bardzo to, to jest mobilne. Nie, jestem przyczepa kempingowa. po <laughs> prostu. Maciek <laughs> po prostu udostępnia swoje mieszkanie, prawda? W przyczepie Dokładnie. Czasami zaprasza swoich kumpli meneli, <laughs> ale to wtedy słyszycie jakieś tylko dziwne głosy podczas podcastu. Ostatnio, jak Bartek nagrywał, to się jeden posikał po prostu. No. Z wrażeniem. No tak, tak, to jest niestety. Um, dzisiaj będziemy rozmawiać na wiele ciekawych tematów, o których nie wie nawet Maciek ani Rado, tylko ja wiem. Albo do końca nie jestem pewny, bo mam kilka ciekawych newsów. Stoły tygodnia, Ale no, pytanie podstawowe, Radok jak tam Ci idzie w Dragon Age? Nie idzie od tamtego momentu, no. naprawdę. Bo Macie chciał, żebyś grał w Dragon Age 2. No, no, no. No. No. Ale jak już powiedziałem, że Dragon Age 2 będę grał, ja go znajdę w Lejsach. No. A, jak to? Co? są? go znajdę w Lejsach. Ja nie zrozumiałem tego, miałeś za dobre łącze internetowe. Właśnie. No, nie grałeś w Radok nic ostatnio. No nic, naprawdę. A Maciej ty coś ukradłeś ostatnio, skieruje ciłeś jakąś eee, fajną gierkę? No, ja tylko patrzyłem jak dziewczyna gra w Portal Tak? No. Aha, czyli no to no ciągle przeszła Portal dzisiaj. przeszła cała? Sama? No. Cela? No nie. Palczy? Będą poradniki na YouTubie? Nie, już żyga tą grę. A, żyga. A jak, jak długo grała do zażygania? Półtora miesiąca. I tak nieźle. No, no także dzisiaj ustawiliśmy, że jakby miała grać w Mass Effecta, a trójkę to mogłaby spokojnie przez rok nic innego Gier... tak, tak długo? Tak długo trwa? Co? Nie, gra ma 60 godzin pewnie nie 30, no powiedzmy. No świadom, no, no, że fabułę zrobisz 15. Nie, tak no, i na końcu, no, końcu zobaczysz 30, zakończenie, nie. które chcesz później. No zobaczycie, jedynkę skończyłem w 15 godzin. Nie robiąc żadnych questów pobocznych. Sądzę, że dwójkę też bym się zmieścił w takim czasie. Gdzie, nie unosz się, o. nie unosz się Panowie, spokojnie, spokojnie, to nie jest podcast i nadgryzieni Tutaj spokojnie, musimy panować nad sytuacją Nie, no generalnie wydaje mi się po prostu, że masetek to mogłaby robić wzrok, no. Takim tempem. A pewnie tak No, z poradnikiem na iPadzie odpalony. Wideo Wideo, <śmiech> podejdź tutaj, zagaduj się Ja nic nie ukradłem Ostatnio, ale jak próbowaliśmy nagrać Let's z Brotherhooda, z Brotherhooda, tak. mieliśmy trochę więcej tego pitnego miodu i gdzieś tak około drugiej czy trzeciej, kiedy znudziło nam się granie w Askrida, zaczęliśmy grać w Rayman Origins, dwie osoby. Ta gra zyskuje nową wartość, kiedy jesteś najebany i zdecydowanie polecam wszystkim tą grę. Tylko nie zażywajcie żadnych środków psychoaktywnych, Aha. bo się źle kończy wtedy. Jeszcze tego nie testowaliśmy, ale spokojnie. Testy trwają. Musimy znaleźć jakiś inny dobry wieczór, żeby to spróbować. Bo... Ale Raymond sam w sobie jest bardzo zajebisty. I jeszcze raz polecam. Tak. Polecam wszyscy? Że... Tak, tak, ryję tak. bardzo nie ma. Maciek, Ty ryjo musisz bardzo. jeszcze sprawdzić. Ja muszę sprawdzić, sprawdzić muszę. bo to jest no dobre. Ale nie będzie mi dane jak Was sprzedam. A, sprzedałeś już. No. no, dlaczego nas sprzedałeś, Maciek? Powiedz szybko. Może to... A, no, nie, to będzie niespodzianka. To będzie niespodzianka. Ok, jedziemy. Newsy, newsy. Macie no. masz coś? Ja mam jakieś newsy? Musisz mieć jakieś newsy, jesteś posłańcem rycerzy dobra. Nie, nie, nie, nie mam żadnych Niemców. No dobra, no to kończymy. No. Nie, Ty wrzuciłeś chyba jakiś fajny filmik z Gogiem. Na nasz no. fanpage? Tak. No mam Ci przypominać, co wrzucałeś na fanpage. Nie no, nie no wiem, tak. że się nowa wersja Goga pojawiła. No tak, tak właśnie i ta wersja Goga jest jakaś super specjalna. Ponieważ... Nie, nie wiem, nie zauważyłem, że była super. Eee, ja wiesz, bo... Ja szczerze mówiąc nie zauważyłem różnicy między nową wersją a starą, bo na właśnie wyszedł tak sam. Radul już nie chce nagrywać z nami podcastu. Nie wiesz co chodzi o to. Aaa, że... o to chodziło ci. Nie, że Gog idzie na wojnę ze Steam'. No, no taką tam wojnę, tam. że nie na no, wojnę, no, nie, nie nazwałbym tego wojną, ale no, myślę, że to będzie dosyć ciekawa opcja. Tak, rozmawiamy o trailerze, tak, takiej reklamie, e, która pojawiła się na mnie wiem tylko no dla mnie wszystko co jest z grami jest wideo, można pociągnąć jako. można zakwalifikować jako trailer, więc. Let's play to też trailer. E tak, tak, to tylko to taki dłuższy, nie? I więcej 5 No. No to nie wiem jaka jest różnica między teaserem a trailerem. Jest różnica. No jest, no jest ale nie widziałem jaka. A to już wiesz? Już wiem. No dobra, wy musicie się dowiedzieć z YouTube'a. Tak. Dobra, ale chodzi o to, że mamy jakąś reklamę, tak? To chyba jest no. reklama, gdzie jest zakuty w zbroję, rycerz, tak? Tak, ale to co jest najśmieszniejsze to już no, wiesz jakby. Hmm. Deżają w tak otwarty komunikat, że pokazują logo po prostu. Nie to no, to nie jest logo, to jest po prostu zawór hmm. no, no tak, ale jest identyfikowany No, z tak. Valve. No. Nie. Ty czekaj, Valve, co to jest pan? Nie nie jest, co valve. to może znaczyć po angielsku? Nie, nie, wiem, nie, nie, nie, nie, nie, wiem, nie, nie, nie, <laughs> uh, <suck> my nie, <laughs> um, znane nie, autor Chodzi o to, że pojawią się na Gogu poza dobrymi starymi grami, jak to sama nazwa wskazuje tego zacznego portalu, trochę nowsze gdy na przykład przed roku czy dwóch, w całkiem niezłych cenach, ale również takie tytuły indie, Prime czy jakieś inne, o których nigdy nie, słucha, nie słyszałem poza machinarium, które jest świetne, a, a po prostu nie wiem, zupełnie nie interesuje mnie ten, ten, ten, ten segment indie Games. Po prostu jest mała zmiana i ceny podobno też będą spoko. Właśnie plus dla GOG, za to, że nie ma DRM-ów, jest zupełnie krokiem w inną stronę niż wszyscy idą w tym momencie. Więc to jest bardzo fajna inicjatywa. I jak zwykle, to jest już, uwaga, nasz nowy sponsor, niedługo CD Projekt, tak? I zwykle życzymy powodzenia. Tak, prawda? Życzymy powodzenia? Masz jakieś newsy? Daj. Gry grę, grę, grę o tron nikogo. No właśnie. A, już przewijasz, tak? Nie liczy się. A, dobra, temat następny news od no. Gogu, nie liczy się. A... z Gate na iPady, Gapady. No, Kupujesz Gapada. No, ja specjalnie się. do tej gry kupię Gapada, no. Naprawdę? No, Gatepada, no. no, prawda? no jest... Nie, ale ty wiesz co, no, jak, jak ty to mówisz, to zaczynam to wierzyć. wiesz, w KC do Baldur, no. no. właśnie, naprawdę, ale serio, jak nie miał, to kupił. Tak, szczególnie, nie Specjalnie będzie... dla Baldura? No może nie specjalnie, na pewno Baldura no. No. Na pewno Baldur będzie dużo tańszy na iPada niż normalnie Nie wiem ile będzie Ile będzie kosztował Baldur na pc ta Ten nowy? Ten nowy! Not... Jaki nowy? No ten no, Enhanced. No. 250 zł nie? Na, na, na, na iPada w 90 euro. A. No jak zwykle wychodzi strasznie, No jesteśmy jest a... Do, właśnie była scena do 10 dolców I coś mówi się na temat wersji na. Są plotki o wersji na iPod iPhone'a. Więc Macie ktoś będzie mógł grać na. Naprawdę? No. Ojej, no, to ten, jest Wiesz jeżdżąc y, tramwajem, Dramwajem w robić. Tak, w hmm. grę, którą Jeszcze jeden jeżdż... quest, jeszcze jeden quest. Tylko Ale ja 10 mam godzin. Dalej. Tak, tylko 10 godzin. Tak. Ale wiesz, masz tam aktywną pauzę i w pewnym poradzi. Właśnie. No. Multitasking. <laughs> a co? Nie. Zaczyna się robić, znaczy ja słucham różnych podcastów obcych, nie tylko naszego. <grym _> polecam wszystkim konkurencyjne. Nie, to nie jest konkurencyjne. Ja słucham tylko naszego. No właśnie widać dlaczego. <grym> właśnie widać, jak to się kończy. <grym> jest podcast Nieczyste Zagrebki, który jest bardzo spoko i polecam. I w którymś tam odcinku nie wiem. pojawia się rozmina, że jednak żebyśmy uważali na te wszystkie mm, wznowienia i usprawnienia tych starych gier, ponieważ mogą być po prostu zwykłym skokiem na kasę. Co zazwyczaj są zwykłym skokiem na kasę. A, I że tak naprawdę mm, a, mały hajs po prostu na to jest wkładane. Mało pracy jest wkładane, a twórcy dostają dużo hajsu z tego właśnie, Jest nieproporcjonalny e, jakby ich zapłata za to, co zrobili. Czyli naprawdę te wersje rozbudowane niczym się nie różnią e, od tych podstawowych. I znowu płacimy za to samo. I to nie jest fajne. I żebyśmy uważali też na te wszystkie inne projekty, które się y, tworzą na Kickstarterze, ponieważ nie no, jesteśmy pewni, co, co dostaniemy za te pieniądze, które wpłacamy już. Jakby składamy się, zrzucamy z innymi graczami. Y, I bardzo często y, ci twórcy, którzy szykują taki, jakiś remake czy coś takiego, y, bazują na naszej nostalgii do tych starszych tytułów. Więc y, Radosz, może czuć się zagrożony. I się chodzi o Waldurę. No i inne Ale co takie... kupujesz, Taro? Ale inne... No. no tak, bo w ogóle moja dwójka jest już tak staro, że nie mogę jej w ogóle odtworzyć. Okej. No. No. Okej, okay. okay, może Teraz kolejny z... news? Mam, uważam, że zamknięty. Uh, Macie Asku i Ty jaraś. Yy, Co, znowu jakieś kolejne screeny się pojawiły? W yy, tak, jest Kanu. Kanu, tak się nazywa? Kanu? Kanu? Tak. Zrób to, że to. Na... No, no, no, kajacz. No, kajacz, może, kajacz. może. No to już ja 10 na 10 daję. 10 na 10. 10 nawet jeśli będą kosmici i zjewane wątki, da 10 na 10, bo jest Kanu. No. I myślę, że to będzie no. najlepszy, generalnie najlepszy jakoś... symulator y, Kanu. Najlepsza G generalnie gra. Generalnie, jak okay. mi wiesz, ciśnienie na Assassin's Creed zmalało. Zmalało? No. No ale pomyśl, będziesz w ojczyźnie hamburgerów. Będziesz mógł biegać po drzewach. Po czterech latach czy pięciu latach. Będziesz mógł nareszcie wejść na drzewo. Nie myślisz, że to jest jakaś rewolucja w tym gatunku, co? No, no, jest. Ja myślę, że, że ja biorę. Bo pojawiły się kilka fajnych edycji kolekcjonerskich. Ty jesteś fanem edycji kolekcjonerskich, prawda? Kupiłeś no, Revelations, dostałeś Revelations. Dostałem. I teraz będziesz mógł super mieć figurkę z tym naszym super bohaterem Konorem, jeśli dobrze ogarniam. E, dziennik Jerzego Waszyngtona, oryginalny. Wydrukowany tylko w ilościach 10 milionów. Mm. <laughs> z autorytetem. z, Kurde, z autorytetem. <laughs> z Dobra, ten podcast się nazywa z autorytetem. Podcast z autorytetem. Podcast z autorytetem. <laughs> z autografem. <laughs> z autografem, sorry. Waszyngtona, Washing tak? Z, z autorytetem Waszyngtona. Trzeba powiedzieć Johna Waszyngtona. John z autografem Johna Waszyngtona. I z kilkoma innymi pierdolami, z jakąś misją do, do singla, tak i z jakąś pierdołą do multi. I teraz zastanawiam się, co, co bardziej mi się podoba, albo co bardziej hejtuję, Czy debilne figurki, ja które nie postawi? Że, ja słyszałem, że pamiętniki Dr. Queen mają też do No to ja tak z... biorę, bo, bo. był, bo, był bo tam choracy był moim heroem. Nie, nie pamiętasz ludzi nie z serialu? A właśnie, no. ja pamiętam. I choracy był koksem, bo on tam napierdalał się nie? I miał, <śmiech> miał władzę w tym małym miasteczku. Tam była Dr. Queen był ten Indianiec stali na przykład no. Indianiec chciał coś wysłać, a Horacu mówił, nie, nie ma chuja, dr Queen powiedziała nie wysłać, dzisiaj nic i wtedy wiesz, było no, swoje choracy zrobić laskę. Uuuu. Spoko. Tak działają media, przyzwyczajcie się. Ktoś, kto ma na imię Choracy, kontroluje media, albo ktoś ma, no, ma na nazwisko Michnik. Ale to zależy od kraju. Coś powiedzieć, że choracy, że tłumaczy po prostu jako Michnik. Tak, to jest dobre tłumaczenie. To jest takie z autorytetem. Ja, wiesz, daję pod tym autorytet swój, jak najbardziej. No. Um, dobra, może jakiś kolejny news? Kolejny news. Um, play upada. pismo Play, nie A, nie ta sieć. Myślałem, dobra. że nagle sieć komórkowa upadła. Eee, to... mamy już 8 milionów, zasięg nie pięciu nie. sieci, upadamy! Koniec tego, teraz Zwijamy się za... Zwijamy się, bierzemy Jasne. wasze pieniądze, nie ma nas! No, właśnie, tak, kickstarter, kickstarter. Zbieramy hajs, y jedziemy gdzieś tam, uciekamy. M mamy bachę. Ja nawet myślałem przez chwilę, żeby tylko Kickstarter jest tylko zagraniczny. A jakby był polski, to bym nas nawet zgłosił. Tak? Ciekawe, ile by się leszczy znalazło, którzy by nam zapłacili hajs. Wymyślilibyśmy dobrą historię. Tak, Maciek ma dawna, radosz pracuje z dziećmi z autyzmem. <grym> to jasne. Ja jestem, nie wiem, po trzech zabiegach, po zaszyciu. O Jezu, poza zawsze i mamy doby, dobry, dobry skład. Powiem, że jesteśmy młodzi, ambitni i zaangażowani w kręcenie niemieckich filmów edukacyjnych i myślę, że dostajemy hajs. Play? Tak. Kiedy ostatnio miałeś w ręku gazetę papierową o grach wideo? No nie wiem, z rok temu Pewnie jakiegoś twojego PSX-a. Ten chciał już wyjść takiego... Tak nie ja pewno... w ogóle kurwa nie czytam, ale Radolf twoją gazetę czytał tydzień temu. A potem do no. tego nie pamiętam, a tak naprawdę to był ten Play pierwszy numer, jak go oglądałem To nie był Play, to jest inna gazeta. Play Ty, play oh, to, odstaw, to, to jest inna gazeta. Radolf za dużo już wypił co. No, Chodzi to mi to o Play, małej... to... A, eee, dobra, zaraz O oldschoolową school, old gazetę, w której... Oldschool, oldschool, taką old school. Oldschoolową, tą z takimi zajebistymi demkami... No... To to tak to no... Gier, które ja nawet to, szczerze, na Indiś, ja, kurwa, ja ja nie To Właśnie radno myśli, że już dawno umarło, ja też myślałem, że dawno umarło. I... Prawda, ja myślałem, że umarło przy z... pierwszym numerze już, tak się pojawiło. Ale nie, na początku Playbook no, play, ma całkiem... Nie, nie, nigdy nie było. Nie był miarę, ja już nie pamiętam, czy może do jakiejś gierki... No właśnie, to takie gazety kupowałeś tylko na jakiejś gierki. No, coś mi tak kojarzy. Ale to na jest... było dawno temu. Ale, Ale lubi, jeszcze... byłeś fan, fanem Maluch Racer, bo to tam właśnie się pojawiało A symulator Farmy może? No. symulator Farmy. To radę, bo jak mi save robię... wysłał ostatnio. kurwa no. tydzień cały, jak się symulator Farmy pojawił w 2010. Mówię, ja pierdolę, w końcu będę mógł tą żniwiarkę kupić. No <śledzianie> <śledzianie> <śledzianie> Oj, weź mi, wyszli savey bo ty tam miałeś no. dobrą farmę no. na 30. Nie. poziomie, nie? <śledzianie> <Kumbajna>. <śledzianie> na, na kombajnie. na kombajnie jeździł. Macie kurwa, są ludzie, którzy napierdalają let's e, y, symulator farmy 2010, i tam ludzie piszą o zobejsku gra, skąd ją masz, nie? i mi Sam wiem, nakrałem tak z 20 odcinków. No, opiszcie simulator farmy, tam z 6, 669, to ja. E, chodzi mi o to, że dobrze nie ginie. No. Po bo, bo co nam kolejna gazeta, i, i, która S tylko S wiesz, S nie, tak. Ej, słyszałeś co żeś powiedział? Nie ginie. Nie, chodzi mi tylko o to, że. E, dobrze, nie ginie. <laughs> no właśnie, nie ginie. Mam w dupie, czy będzie kolejna gazeta, której nie czytam, bo są jedynie fajne dwie gazety o konsolach na rynku: Neo, Go, tak? I PSX. Znaczy, PSX nie. Sierp, się. Się cofam się. Cofam się. Śierwił. Pezik PSX się śierwił. Jeszcze 10 lat temu był dobry, ale teraz jest tylko Neo. Tak, i reszta może się pożegnać. Komputer Świat Gry też, to na was czeka. Playbox też, to na was czeka. Śmierć. Tak. Playbox już dawno powinien byłby. Właśnie. On się w ogóle nie powinien pojawić. Dlaczego? Bo, bo jest zsiepałe. No właśnie. Ustatnio. Ale dlaczego zsiepałe? W no. No całości. Oglądaliście tą gazetę kiedykolwiek? Właśnie. No okładkę widziałem w internecie. No okładkę, żeby <laughs> ją otwórz po prostu. No właśnie, ja ja się ogląda tak. No chyba. Tak. Właśnie, bo tego się nie czyta, to się ogląda. Masz tyle tekstu, że... Zastanawiasz się, czy to już jest... No Oraz, bo Rado jak teraz napierdala same rozprawy filozoficzne Platona, to jak jest jakiś obrazek, to się brzydzi po prostu i dla niego musi być taki, wiesz, ściana tekstu klasyczna. No, bo... nasz Biała kartka najlepiej Właśnie. taka, wiesz, zwykła. Co... Jeśli będzie jakiś ornament, już kurwa! Co to jest? Co to korne jest? Co to... Całą koncepcję, nie metafizykę to to po prostu było? odbioru. Przerost formy wreszcie. greścią. do wydawcy pisać, maila muszę. I wtedy... Nie, nie żegnamy się z Play'em. Był do dupy. Mam na nadzieję, że, że redaktorzy teraz będą na przykład na gry online, których nie nie czyta. To... Właśnie, a to, to mnie zastanawia, bo gry online są podobno numerem jeden, jeśli chodzi o polskie serwisy w grach. Ja nie wiem. A szczerze mówiąc, ja tam, kurwa, byłem trzy razy może w życiu no. i ani razu nie przeczytałem tam ani jednego newsa, ani recenzji. Tylko tak wszedłem i zawsze miałem takie what the fuck, co tu się dzieje? No, miałem trochę tak, że jakby... Yy... Część tych tekstów jest. E... Tekstów? Tekstów. Jeszcze dalej, <głos> <głos> <głos> <głos> Już zapach go, wiesz, dy... No, co no no no ty czatujesz z tymi dziećmi znowu? Nosz... Radoż, no, no. Rado, chodzi o to, że. No. Ten... Czy starsze teksty nie są płatne przypadkiem? Są zbiega. płatne, Jeżeli no, ale. No, to, to... Chujowe, że... No dobra, no to widzisz, dla ciebie to jest chujowe, ale okazuje się, że 90% ich czytelników boli za te teksty, nie? Nie, oni się z tego utrzymują. No, to jest trochę straszne, nie? No właśnie, kurwa, stary, to daje do myślenia, nie? Co trzeba zrobić w Polsce, żeby zrobić dobry, dobry, dobry żeby zrobić serwis, na którym da się zarobić, nie? Się no, bo no, właśnie. Bo macie... no właśnie, No I, Właśnie, i to jest chyba klucz do sukcesu. Poradniki. No to Macie nie wiem, co tu jeszcze tutaj robisz, musisz napisać poradnik Danger Birds. Ej, no proszę was. Tylko pamiętaj, że te achievementy z fabuła musisz zrobić. O, oh, FAK! No, sprzyjrzyj no, się! Radok właśnie w pił na grę online jest poradnik! Jest poradnik do Angry Birds'ów! No... Radok ściągaj! No już, z miejsca! Pewnie będą ci oddychę zapłacić za niego! Nie? No. no zobacz ile kosztuje! No właśnie. No właśnie, no i, i to, jest, to jest ten motyw, nie? Że mhm. chcecie sobie na... Nie no oni mają taki serwis TV tvgry.pl czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem. K Krzysztof Gonciarz tam się produkuje. O, Krzysiek Gonciarz! Pozdrawiam Krzysiu! No. <głos> <głos> mam nadzieję, że spodziewasz jeszcze więcej chujowych książek. To no właśnie, no więc generalnie, tam nawet jak chcesz obejrzeć jakąś chujową reczkę, czy zapowiedź, to coś przed dwóch miesięcy, to też musisz zabulić. Mój posz. No i w dobie YouTube'a i jakiś tam. Game Trailer. Jak... Które jest ja dużo mam, chyba jest lepszym za darmo, ten za darmo? Chyba tak. Tam. Nie, to możesz tylko pierwsze dwa rozdziały Nie, wszystko za darmo. można przejrzeć. A nie, przepraszam, bo to jest tylko ile tam jest poziomów, levelów? levelów? 200, 200. 200, 200. 1500. A no tak sobie serio, serio? Nie bo to połączenie jest zabrane, rzeczywiście. Wieś. Tylko nie wiem, gdzie może zobaczyć, i pił. Naprawdę jest do każdego poziomu. A może nie zapisali? jeszcze cały, właśnie. Mój boss. Tak może tak jeszcze tak. ktoś nie da rady przejść. No może, Maciek, może... jesteś dalej, ty już podobno masz tam wszystkie zrobione. Ja już wszystkie achievementy zdobyłem. Bo na razie jest level drugi i 30. Nie wiem, misja, czy jak to zwałka. Czysta misja? Teraz <głos> dostaje briefing przed każdą misją w Negbim. <głos> <głos> Generale! <głos> no jest co atakują z północy! No do końca się już tutaj wiesz! Zasieki nam się, przedzierają się! się. Generale, co robisz? Co robisz? Ruszaj do akcji, dzielny żołnierzu, bla bla bla! Radol wyrusza do akcji odpalający i strzela ptakiem sprawa. I te ptaki no, Ja mam wiele. No. Ale kiedy będą no, na przykład od... nazi birds? No, no nazi... Ej, to by było nazi... zajebiste, nie? Nazi Albo nazi... angry birds walczące z zombie. No, ale to fucking Nazi angry birds. Nazi, Bird. nazi, nazi birds. No. No. Nazi pigs to by było. By... Pig... Nasistowskie świnie, nie? No to by było nie głupie. A... Czyli, no ale co, zesnułbym się, bo oczywiście otwieramy niedługo swoją gazetę, na no. <gryny> no. Która będzie miała nakład 3, bo obejrzy Maciek i ja dwa razy ściągnę na serwer, aż po ciekawie. Co, co ciekawego, mogłoby się pojawić w jakiejś gazecie, która teraz chce walczyć z, z internetami. Maciej, co ty twierdzisz? Ty jesteś w takiej branży, co tam sprzedaje różne rzeczy biednym dzieciom. <gryny> <gryny> Nie wiem, ja myślę, że. Taka Dziękuję, gazeta... nie został pan przyjęty. No, nie no, taka gazeta, która, która chce pisać o grach, to, to powinna chyba generować jakiś tam wysokiej jakości content, nie? Jakieś artykuły czy, czy peliotony, jakieś tego typu rzeczy. Które Ktoś... dzieciarnie tak nie czyta? Których no właśnie, no bo wiesz, generalnie recenzji już nikt nie czyta, bo można obejrzeć zawsze filmik, nie? W... Newsów Powoli też nikt nie czytał. Newsów też ich nie czytał, bo można obejrzeć raz dziennie dzięki kolegom z poligami yy, skrót pięciominutowy tych wszystkich newsów. No. Tak? No wiesz co, musisz sobie zdać sprawę, że ty tam nie wchodzisz, ale 90% polskiej populacji A to, to, to jest to samo 90%, aha, bo oni z gry online przychodzą na poligami w to nie skaczą. Tam. No bo tak skaczą, nie? aha A później wchodzą na gry na story kurwa, co za chujowy podcast. No. Znowu nagrali. Zero kurwa nie i zero merytoryki, kurwa. Słuchaj, bo nie, nie tego. Trzeba zakasać rękawy. Nie, generalnie ja to robię. E, jak się człowiek tak na spokojnie zastanowi, to nie ma... E, Takiej niszy, którą można by było wypełnić, jeśli chodzi o, o, o pismo, o grach, bo to, nie, to nigdy nie miało tak naprawdę sensu od momentu, kiedy się e, internet zrobił popularny, nie? Bo ludzie po prostu szukają informacji w sieci, nie? A jeśli graży w gierki, nie? W trybie multiplayer, to wiadomo, że ktoś już ma ten internet i będziesz szukał informacji. W sumie, już masz ten. No. wow, <laughs> Wiesz, będziesz szukał informacji na, na necie, nie? A, no, ja nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, żebym kupił na przykład e, PSX Extrema albo Neoplusa, tak jak kiedyś było takie Pichmokli. No, w I Jak wyszło Diablo 2, to oni przygotowali poradnik, jak to całe Diablo 2. I co numer wy, wychodził, wychodził kolejny poradnik do kolejnego aktu, nie? Mm -hmm. Pamiętam, że oni to wydawali przez pewien czas z takimi dziurkami do o, dziurkasza, że można było sobie mm -hmm. te poradniki włożyć do segregatora. Ja kurwa kupowałem to pismo, nie? Bo dla mnie to no, było ci się zajebiste. Nie no, bo to było zajebiste w tym okresie, nie, że można sobie obczaić kurwa poradnik ze screenami, wszystko jest fajnie spisane. No ale.. Te, jaki... Też newsy miały sens! Tak, ale jaki to ma teraz sens, kiedy ja na telefonie odpalam sobie aplikację IGN-u i mam sekcję walkthrough i. Wiesz wszystko? Wiem wszystko, taki mam materiał wideo z tego skręcony jeszcze. No? No nie wiem, no to może właśnie jakieś felietony, tak? Jakieś no to jest jedyna, to jest jedyna jakby... I może jakieś ścieżka. takie preview. Tylko się, tylko się okazuje, że tak naprawdę w Polsce, no niestety, to widać nawet po naszych chujowych słuchaczach, nie ma odbiorców <laughs> dobrych treści, no! Maciej, no może ty się w sensie. dziwisz, może się zdziwisz, ale nie ma może twórców dobrych treści, tak jak No. <laughs> Właśnie nie, wypi... no ale wiecie o co chodzi. Znaczy chciał generalnie... zrobić wam laskę i powiedzieć, że przypraw. Tak. Nie, generalnie wygląda to w ten sposób, że powiedzmy, słucha, słucha nas ileś tam osób i jakiś odsetek no, ro, rozumie, co chcę powiedzieć, a y, y, większość generalnie słyszy tylko przekleństwa. nie? to, Oj, no, to tak samo jak z hip-hopem, no. No właśnie, no. Tworzymy <śledzimy śledzimy> nowy trend. Radow ściągnij tam głosy. Ten kapi. Radar ściągni taki kapi. To zaczyna się jak dobry dialog, jakimś dobrym porozmieniu ten kapi. ten Dobry wąs. Mięsny jesz. Wiesz Mięsny stadion. Widziałem Mięsny stadion. Co może być fajnym, to dzieje się nie wiem, z tymi właśnie złymi iPadami, tak? i innymi tabletami. Jakaś gazeta wersji online to może być ciekawe, kiedy masz połączenie no. treści. jakichś, nie wiem, klasycznych tekstów z fajnie przygotowaną grafiką, Wiesz, obrazkami, jak ja, filmami. Jak ja, jak ja sobie o tym myślę tak naprawdę, to można na to spojrzeć pod tym kątem, że faktycznie brakuje jakiś tam felietonów, artykułów tego typu rzeczy. Ale brakuje też. E, takiego podejścia. E, nazwijmy to, narzędziowo-zawodowego, że nie ma tam ludzi, którzy się na tym znają, nie? I to widać, że po prostu taką stronę typu poligamia, czy, e, nie wiem, gol czy jakieś tam inne Co stronki... to jest gol? Gronan. Gronan. Gronan, okay. czy, czy jakieś inne stronki tworzą ludzie, którzy z zawodu są tymi twórcami internetowego content. syfu, nie? Contentu. I oni tworzą content, nie? Ale nie ma tam ani jednej osoby, która by pełniła, nie wiem, funkcję takiego prawdziwego redaktora naczelnego, który by, nie wiem, czytał te wszystkie recenzje. mój kurwa, stary. Zibasz, to się no. nie nadaje kurwa do niczego, nie może to pójść, nie. Tylko liczy się właśnie, żeby to się pojawiło jak najszybciej. Nie, i... Zrobiłeś ileś linijek, dobra, no lepiej my, reklamy będzie spoko. No. Zrobię jeszcze hejta, pójść jakąś kontroli Nie, nie, bo wchodzisz sobie na przykład jest taka zagraniczna strona The Verge, czy nie. O. I ta piszą... strona dla hipsterów? Tak, i oni tam piszą o, o technologii, jak powiedzmy, nowych i o jakichś tam gadżetach. No ale jak wchodzisz na tą stronę, to masz wrażenie, że każdy news jest przemyślany i każdy wpis jest jakąś tam częścią tej całości, nie? A jak wchodzisz sobie na poligamię, to myślisz sobie, że... No, generalnie, jak tam nie wejdziesz w przeciągu najbliższego roku, to się nic nie stanie i gdzieś się stracisz, nie? Naprawdę. <grym>, i w ogóle jakby to też pokazuje, jakieś tam podejście w tym, jak, jak wyglądają te strony, bo nie wiem, no tak jak idę teraz, nie, no to ty głównie czytasz strony przez rss -y, nie? No. No ja też głównie czytam strony przez RSS-y. Mało jest takich stron, które w ogóle do mnie zachęcały do tego, żeby na nie no. wejść i odwiedzić, ale na przykład DWS jest tak, taką stroną, na którą wchodzisz i patrz, bo ja pierdolę, ale to zajebiście wygląda, nie? No, bo wygląda fajnie. i i, I czegoś takiego brakuje, tak? Dobry, dobrych edytorów, dobrych zdjęć, dobrych materiałów wideo, faktycznie dobrych materiałów wideo. Eee, poza tym to, co zauważyłem, co się ostatnio dzieje, to jest kurwa w ogóle jakąś bombą. Nie wiem, czy wiesz, że Piotr Gneb teraz... E, Plotki, plateczki? Nie no, został krytykiem filmowym. <laughs> <laughs> nie, nie, nie wiem, czy, czy wiedziałeś. Bo, jak słyszysz? No, nie wiedziałeś. No więc A co tam recenzuje? Był na jakimś filmie w kinie i zrobił recenzję na jakimś portalu agorowym. No i właśnie o tym... I, i, i to mówi wszystko na ten temat, tak? Bo jeśli gościu, który... E, żeby się uchodzić za jakiś autorytet w branży Tam gier, nie, dla tych dzieciaków być jakimś autorytetem i, powiedzmy, e pseudokrytykiem, tak, no ale powiedzmy uchodzić za, za takiego krytyka i e e recenzenta gier i okazuje się, że on tak naprawdę to się zna kurwa na wszystkim, bo on jest też specem od filmów, od muzyki i Do od tańca irlandzkiego, nie, i od technologii. To ja mam takie wrażenie, że on się kurwa zna na niczym po prostu, nie bo jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego, no po prostu. Albo, albo, albo znasz się na, na grach i umiesz je recenzować i opisywać i cię to jara, no naprawdę. No bo chodzi generalnie o hajs i o to, żeby dostać dwie dychy więcej do pe z pensji, nie? Bo jak chodzi o to, żeby dostać dwie dychy więcej z pensji, no to wygląda to jak wygląda, nie? niestety. No można, można napierdalać ten już bezmyślnie, a można, a można trochę jednak myśleć przy tym wszystkim, ale to wiesz, wy, wymaga więcej pracy, nie? Jeszcze parę lat przed nami. No. Ale Macie, wszystko, wiesz, odpalamy niedługo. naszą nasz, naszą gazet, nasza gazeta startuje, tak? Tak, na no, gazeta wystartuje. Maciek tam z tam w pańcie zrobi tego DTP, ładne. Dasz radę. Kiwa, że jem. da radę. Da radę spokojnie. Ale ja naprawdę wierzę w te edycje cyfrowe. Sam zobaczyć jakąś polską gazetę od grach na iPadzie dostępna. No ale kurwa, kto ci to zrobi? Tak. No nikt. Neo no, nie ma tego w tak? planach? Znaczy, Miałam... Neo ma jakieś coś... Mm, próbkę czy coś takiego? To się jakoś tak fajnie nazywa, że, no, on, że wiesz, masz stary, numer wiesz, dostępny online, możesz wiesz, sobie co Wiesz co oni sobie co zrobią? W, wrzucą pdf-a na konwerter i będziesz czytał pdf-a, nie? Żeby, no w ogóle trzeba, trzeba niestety na to spojrzeć jakoś tam realistycznie. I... Wygląda to w ten sposób, że ci ludzie, którzy tworzą tą powiedzmy pracę branżową, oni Pochodzą głównie z tego środowiska giełd komputerowych w początku lat 80., na których handlowali nielegalnie grami. Wtedy były legalne? No wtedy to było legalne, tak powiedzmy. No było do, no do, do, do do jeszcze tam... do, do połowy, chyba lat 90., do 30. chyba do 30. powiedzmy, było takie wątpliwe. No nie? dopóki nie, nie weszła ustawa o prawach autorskich. No. Wtedy to, to A, no i tam handlowali sobie na tych giełdach, no i jedni pozakładali firmy tworzące gry. Poza <laughs> tym on, nie, jak on się nazywa, ten człowiek z City Interactive? No ten, właśnie Adrian Chmielasz, z tego co, co, ja, co ja pamiętam, też handował o takich giełdach, nie? No, generalnie handowali tam wszyscy i tam się poznawali, nie? A część, która była bardziej humanistyczna, zakładała gazety, nie? Tylko problem jest też to, że jak sami dobrze wiecie, to nasze środowisko branżowe jest bardzo hermetyczne. Środowisko I branżowe. I nie dobrze wpuszcza dobrze się tam ludzi z zewnątrz. Nie, no Jak nie wpuścisz kogoś z zewnątrz, to ci nikt nie zrobi zajebistej aplikacji na iPada. Nie? No no niestety, kurwa, żeby zrobić aplikację na iPada, trzeba umieć programować. To nie, nie wystarczy przerzucić niestety Prze Przepisać newsa, ustawić no. grafiki. No niestety. Przyciąć tam w Photoshopie ukradzionym. No więc wypadałoby umieć co czy nieco programować. E, no i tak, tak to wygląda, nie? Tak, dlatego te gazety przez nie, wiem, 10 lat pierwszych jak wychodziły, e, wyglądały po prostu jak kupa, nie? I... E, te, te, wtedy ja tego na przykład nie dostrzegałem i dla mnie było zajebiste po prostu wszystko, co widziałem mm. w tym PSX. Byłeś młody teraz, i głupi. Tak, ale teraz jak się o, o, obejrzy numer PSX Extreme nie, sprzed 15 lat, mm. powiedzmy, no to... Hardcore. No i jest, jest to, jest to hardcore, tak? No bo ale też sposób się pisania nie... się zmienił. No, dłużej, no, to przede wszystkim. Wiesz, to, to, jest, to jest tak... Ja, ja bym to pismo nazwał takim drukowanym blogiem starym. No, mniej więcej coś, ten, to jest coś ten... takiego. No. Radów, jakieś myśli, bo ja widzę, że tutaj ostro szukasz informacji po sieci? Jakieś coś... Nie wiem, ja szukam czegoś, czegoś wątku, nie mogę znaleźć. Nie możesz. Ja w ogóle nie wiem dzisiaj coś, ale zapomniałem co chciałem powiedzieć, serio. Tak, no jak zwykle, Radów. Po prostu Radów. Ale nie masz newsa? Nie wymęczymy nic z siebie dzisiaj? Nic się nie dzieje. Raduch, Siedzimy, tam. nic się nie dzieje. Pijemy, nic się nie dzieje. Dobra! E, jeszcze tygodniowy kącik hejtu na nocza, człowieka, który zrobił Minecraft, e, przestań się opierdalać, przestań pisać na Twitterze, że game upadł z powodu tego, że nie zarządzają cyfrową treścią, bo ty sprzedajesz swoją gierkę online, nie znaczy, że wszyscy powinni tak robić i gówno się znasz na marketingu, e, zrób jakąś drugą grę, która nie będzie z żyną z innego pomysłu, wtedy pogadamy. I nie próbuj się weknąć w każdy możliwy projekt jaki zobaczysz na siedzie, bo ten typ jest naprawdę zaczyna mnie denerwować, bo jest idiotem no, Ale który... się z nim na, na solo Chyba nie? tak, ale on będzie się ze mną w kwejka grać Kwejka. <laughs> Kto kurwa więcej kliknie szersów <laughs> na fejsie, kurwa to z Quake'a <laughs> No Napierdolam. Właśnie napierdolamy w No. Do Jeszcze nad... nie wiem, czy a, a propos newsów to też ostatnio mi się rzuciło e, w oczy, nie wiem, czy, czy, czy, czy słyszeliście, nie. że. No to, to nie jest. Ale nie, co Nie, no generalnie słyszałeś? był jakiś problem, że Electronic Arts nie może wydać y, gry UEFA tam Euro 2012. DLC nie? będzie, DLC. No, no, i z dobrym akcentem do... powiedziałem, DLC do... będzie. Będzie, be, będzie DLC e, do FIFA 2012, tak? Tak. Tam 12 i um, no i Electronic Arts płacze z tego powodu, ale ja myślę, że chyba no dobre wyszło. No, w sumie płacić kurwa. Dwie stówy za to, żeby sobie zagrać w turniej. Ale tak było do tej pory. No tak było do tej pory. I nie, nie wiem, no. dlaczego jej płaczę, to... F... No płaczę, dobrze. <śmiech> Jednak... No płaczę, no, bo stare za DLC wezmą cztery dychy, a za grę, która by była dokładnie tą samą grą, którą masz, wiesz... Z... No kupiłeś cztery miesiące, nie, pół roku wcześniej. No, widzieliby tyle samo hajsu, nie? No, ale no to jest. było jakiś przekręt znowu z tym, z Polskim Związykiem, związkiem Piłki nożnej czy coś takiego, bo... No zawsze, to zawsze, Za, a zawsze, zawsze, że przekręć... zawsze, zawsze przekręt i zawsze z pzp e. z tym, to jest związane, z czegoś lato podobno No, on no, tam lubi teraz, na potrze pracuje często, Duż, dużo, czas na poczy chodzi, więc Co, coś wie, no, no. E, nie wiem, no, ja nigdy nie byłem fanem Fify, nie wiem, dlaczego poruszasz ten temat, więc to jest naprawdę dziwne. No, wiem, no, że no, Ranul no, zdarł kciuki no, na, na Fifie. No że to wygląda, no takiego, co kurwa non stop w gałę gra w gałę. No on taką <gulę> inną w gałę. Nie, rado. Nie no ja. Nie, nie mogę. No. Radom. Nie możesz. No nie wiem dlaczego chcesz rozmawiać z nami o fifa to był głupi bo. No to jest bądź. dobra gra, no! Tak, kiedy ostatnio grałeś w FIFA? W 96. 96? Nie no, z lata temu. Nie, niedawno. Sorry, niedawno. Jeszcze na, na starym... Na Amidze? Po, Poprzednio. Nie, na PS3 grałem no, no, no, się. Spoko, Radolf, nie masz niustów? Jesteś złym człowiekiem. Jestem złym człowiekiem. Jesteś złym człowiekiem. Radolf w ogóle jest taki... Powiedział nieobecny. Radolf nie zgwałcili Cię. Możesz, tam wszystko, możesz tam wszystko... wszystko powiedzieć. To jest Twoja przestrzeń bezpieczna. Tutaj A -a. nikt więcej, oprócz proszę, nic nie usłyszę. W sumie to racja. No, coś tym jest. Tak sobie bo rozmawiamy w tym po jest. męsku. E, Dora, koniec! Koniec, koniec. News na końcu, najlepszy, na koniec, najlepszy. Macie jakieś werble, proszę. Razem do czegoś się przydał nareszcie. E, chyba możemy powiedzieć, że uderzamy na konferencję CD-Projektu. Możemy no. Ją. E, co tam będziemy robić, Maciek? No, będziemy słuchać i robić się rozpierdol. Chlaczwa, będziemy chlać Będziemy widać i robić rozpierdol ten podcast ukaże się po tej konferencji, bo oni nie, nie, nie usłyszą tego, że będziemy chlać no robić rozpierw ja ja na konferencji. Ja że pójść przed tą konferencją. Na konferencji? Nie, przed tą konferencją i w ogóle mam taki pomysł, że mogą nam nasi zajebiści słuchacze, jeśli dotrwali do tej minuty, bo <głos> słyszałem, że średnio ludzie wytrzymują minutę. Pierwszą naszego podcastu A to Wstęp... Także generalnie ty jesteś Najbardziej znany, bo to ty prowadzisz <laughs> Ten... Ja myślałem, że to ta melodia właśnie, To ta melodia, melodia jest Najbardziej znana To właśnie może ta melodia powinna prowadzić podcast eee, No właśnie, więc mog Moglibyście nam napisać w komentarzach ee, O co mamy się zapytać ludzi Z CDEP-u. Na pewno się zapytamy, bo Bartek ma wyjebane Na wszystkie konwenanse I <laughs> No już mam kilka pytań, czy będzie można zgwałcić zwierzę jakieś i czy jest opcja spadania ze spadochronem? No i czy można na rowerze? Czy można na benicy? samochodem na rowerze. I czy trzeba mieć wieżmiskie prawo jazdy, żeby tam e, Więc tak, w czwartek, który to będzie? Czwarty, piąty? E, piąty. Piąty. E, kwietnia, godzina dziewiętnasta. Godzina Jagiellońska, godzina. Godzina Jagiellońska godzina. ulica Jagiellońska, siedziba CD Projekt tak, i tak jest. nasze nas dupy jest. siedzą na konferencji, czyli my, poświęconej, mm, to nie jest Ascrid, prawda? To nie, to nie jest Ascrid. Wiedźmin, Wiedźmin A, 2 na A, Xboxa. A tak, może pojawią się jeszcze jakieś inne ciekawe zapowiedzi, na pewno będziemy tweetować o tym, Maciek jest dostępny jako SM Shinobi, Roland jest dostępny jako Pan Predator, lol. Ra Radolf jest no. bardzo aktywny na Twitter. Oj, tak. Jak ja musiałem sprawdza ja sprawdzałem, je sprawdzałem jego wynik na CloudScore, że to nie ma skali takiej. A, no jest powyżej. jest powyżej. Jest powyżej. Jest powyżej. Jest powyżej. Jest skala do 100, a Radolf ma 200. No. No, no, no tak, no coś. No ma pan predator. No w końcu. I ty się Radolf później zastanawiasz, dlaczego Szeród Free nie działa. <laughs> no trzyma go w bardzo dziwnej pozycji w tym momencie. A Musi tak trzymać, żeby mu się nie skleił. Bo jak zamknie, to się <grym> skleja. Znaczy tak... Jasne, jest. Znaczy to tak dobrze. No, jak tam ma, nie ma dopływu powietrza, jak... Tylko tam zapchawać. No, jeszcze kończymy już ten podcast, co? Będziemy tweetować, tak. Gry na serio też. Macie, yes. będziesz tweetował na dwa będę, różne, będę. różne ym... kanały? Kanały to dobre słowo. Bardzo dobre, dobre jest... słowo. O Jezu, jakie to jest dobre słowo. Dobre słowo jest. Musisz Bardzo używać dobrze. go częściej. Boże, chyba kończyłeś polonistykę. Prawie. To tak. prawie. Prawie, nie? To prawie. Masz, Wydział masz, podobny. Masz tak. zasób słów Wydział powyżej trzeciej. 30, i polonistycznej. Instytut filologii polskiej. Tak. To się zgadza. A tak. więc... Cool. Cool, no. cool. E, Macie gierasz się w ogóle wiedźminem? Pierwszy raz będziesz go widział na oczy chyba. No. Nie no, grałem w jedynkę. No. Grałeś w jedynkę? Grałem. Poważnie? Ja, miałem, kupiłem, ale tak ginało. Do, dobra no. opcja. Grałem razem z kompem, bo ta gra była tak chujowa, że po prostu. Dwójka na pewno jest lepsza. Dwójka no, jest lepsza, Gdy bo to A to napierdalał. Na moje IQ kurde jest lepsza. Ale to wychodzi tylko na Xboxa, tak? No teraz na No, Maciek, twoje serce w połowie krwawi, w połowie się cieszy. Jako wyznawcę PS3 i Xbox 360. No, ale przez cały czas nie mogę się zdecydować, w którą konsolę. Po której stronie jesteś... No. no, pamiętaj, bo wybór jest śmiertelny, jeśli wybierzesz PS3. No. No. No. No. No. No. Ja, Radów, wyjarasz się? Frida, że się jara. Jezus, jest, jesteś tak za jarama Radów Ja myślę, że jego jądra nie są w stanie wyprodukować tego koniku, żeby <laughs> przepchnąć to wszystko. <laughs> Więc... Może być ostro. My dostarczymy wam mnóstwo kontentu z Wiedźmina, bo Radośam mówił preorder. Tak. Bullshit. Reducy <grystanie> kolekcjonują. <grystanie> z, z głową krasnala. Mam z z numer <grystanie> 0, z, z głową z gipsu. A ja mam 007. Oo. Jaki, no ma Jaki super. Jaki um, super. Będzie mnóstwo kontentu, macie napisze recenzję, Lol. No. <grystanie> Jeśli to będzie przypominać, że recenzję, wtedy dam mu 50 złotych. Z Eurobiznesu oczywiście. E, Radą co tam napisze? Nagra soundtrack, nowy, do edycji rozszerzonej i stworzy mody na wersję na Xboxa 360. Ja zrobię jak zwykle zabójczy poradnik oraz y, analizę trailera. <grym, <grym, hej, to by było zajadniste. Tak, No, po premierze. Tak, o, analizę trailera. Pierwszego trailera, wtedy na pewno wszyscy byli bardzo usatysfakcjonowani. Okej, okay, kończymy ten burdel, jest 23. odcinek. Tak. tak. A, godzina. Kiedy nagrywamy późna już, wystarczy Często co późna. jest zmęczony. Nieważne. Yo. Yo. E, yo. Tak. Już mówi, jo! Możecie nas spotkać na spotkanie na iTunes? Możecie na spotkanie, czy nie? Możecie. Możecie, bo tam zawsze jesteśmy skorzy do spotkań. Tak. Jak świadkowie Jehowi. Tak, na iTunes <śmiech> mamy zatrudnionych 8 moderatorów dyskusji. <śmiech> tak, i jeden to wnuk Steve'a Jobsa, nielegalny. <śmiech> Normalnie jest, zajmuje się plantacjami. Jest czarnym, jest czarnym Azjatą. Tak, i normalnie <grym> zajmuje się plantacją bananów. Ale z, dajemy mu czasem wolny, żeby nam komentarze na iTunes. Ehm, jesteśmy również na Facebooku. Facebook.com. Slash. E, gry... Ukośnik. No, Slash. Ukośnik. Gry na serio. Ehm, Twitter, nie. Twitter, Twitter, Twitter. Twitter. Twitter. Twitter. Twitter. Twitter. Twitter. O, jak. Twitter. Bronisław Komorowski. Bo jest Twitter. Ja, ja mówi. Nie no, nie, nie, nie tak śledzicie Bronisława Komorowskiego A, Jest, Jest, jest. I tam on ciągle coś do żony właśnie mówi o Twitterze. Twitterze. No. <głos> Więc um, jesteśmy tam wszędzie. Wszędzie jesteśmy? jesteśmy wszędzie, tam tam. Nawet jeszcze na tym Google Plus. No pan no, też. <głos> tak? A no kiedy no, ostatnio byłeś na no, Google Plus? No dzisiaj. Aha, żeby co tam zrobić? Żeby wrzucić pis. Aha. A ktoś to śledzi? No. Aha. Mm. Moderatorzy z Google chyba nie mają, już, to robić z Google. No nie mają, no muszę tak... No dobra! Dobra, ja mam Lamassadorę, jo. Był ze mną Magra Wolfowa. Musisz <laughs> zmienić znowu nik na Twitterze. jo. E, oraz e, Maciej Esz. jo. Tylko SMC nogi. jo, do usłyszałem w przyszłym tygodniu. Yo.